Rozdział drugi. Przygotowują się do podróży do Ziemi Obiecanej. Będzie to ziemia wybrana ponad wszystkie inne, na której ludzie będą służyć Chrystusowi albo zostaną starci z jej powierzchni. Pan przemawia do brata Jereda przez trzy godziny. Budują barki. Pan pyta brata Jereda, w jaki sposób chciałby oświetlić barki. I stało się, że Jered, jego brat i ich rodziny, a także przyjaciele Jereda, jego brata i ich rodziny, poszli na północ do doliny Nimrod, nazwanej tak po Wielkim Łowczym. I poszli ze swymi stadami, które zgromadzili, zabierając samce i samice każdego gatunku. Zastawiali też sidła i łowili ptactwo. I zrobili naczynie, w którym nieśli ryby ze swoich wód. Zabrali także ze sobą deseret, co oznacza pszczoły. Nieśli więc roje pszczół i wszelkie nasiona roślin ze swego kraju. I stało się, że gdy zeszli do doliny Nimrod, Pan stąpił i rozmawiał z bratem Jereda, a był w obłoku, że brat Jereda nie widział go. I Pan im nakazał, aby weszli w puszczę, gdzie nie powstała stopa ludzka. I Pan szedł przed nimi i mówił im z obłoku, dokąd mają iść. I gdy wyszli z puszczy, zbudowali barki, którymi przeprawili się przez wielkie wody, kierowani bez przerwy ręką Pana. I gdy przebyli morze, Pan nie pozwolił im zatrzymać się w puszczy, ale chciał, aby poszli do kraju, który im obiecał, wybranego ponad inne ziemie, który Pan Bóg zachował dla sprawiedliwych. I Pan przysiągł bratu Jereda, że każdy lud, który posiądzie ziemię obiecaną, odtąd i po wszystkie czasy będzie służył jemu, prawdziwemu i jedynemu Bogu, albo zostanie starty z powierzchni ziemi, gdy wyczerpie jego cierpliwość. Takie jest prawo Boże dla tego kraju, który jest ziemią obiecaną. I każdy naród, który ją posiądzie, będzie służył Bogu albo zostanie starty z powierzchni ziemi, gdy wyczerpie Jego cierpliwość. A stanie się to, gdy dojrzeją w niegodziwości. Jest to ziemia wybrana ponad wszystkie inne, dlatego lud, który ją posiądzie, będzie służył Bogu albo zginie, gdyż takie jest wieczne prawo Boga. Ale nie nastąpi to, aż ludzie tej ziemi staną się do gruntu niegodziwi i wówczas zostaną starci z powierzchni ziemi. I będzie to wam dane, ludzie innych narodów, abyście znali prawa Boże i nawrócili się, przestając czynić zło, zanim staniecie się do gruntu śli, wyczerpując cierpliwość Boga, jak to uczynili ludzie, którzy tutaj żyli. Jest to ziemia wybrana i każdy naród, który ją posiądzie, będzie wolny i niezależny od wszystkich innych narodów pod niebem. Jeśli będzie służyć Bogu tej ziemi, Jezusowi Chrystusowi, który im się objawia przez to, to zapisujemy. A teraz powracam do zapisu na płytach. I stało się, że pan przywiódł Jereda i jego braci do wielkiego morza, które rozdzielało lądy. I gdy doszli do morza, rozbili namioty i nazwali to miejsce Morian Kumer. I mieszkali w namiotach na wybrzeżu przez cztery lata. I pod koniec czterech lat, pan ponownie przyszedł do brata Jereda w obłoku i rozmawiał z nim. I rozmawiał z bratem Jereda przez trzy godziny karcąc go, albowiem nie przestrzegał on modlenia się do Pana. I brat Jereda okazał skruchę i zmienił swe postępowanie. I modlił się do Pana za swych braci, którzy z nim byli. I Pan powiedział mu, Przebaczę Tobie i Twym braciom Wasze grzechy, ale nie grzeszcie więcej. I pamiętajcie, że mój Duch nie pozostaje na zawsze z człowiekiem, albowiem jeśli będziecie grzeszyć, Aż dojrzejecie w niegodziwość, zostaniecie odcięci od Pana. Tak postanowiłem co do kraju, który dam wam jako wasze dziedzictwo, albowiem będzie to ziemia wybrana ponad wszystkie inne. I Pan powiedział, idź i zbuduj barki na wzór tych, które dotychczas budowaliście. I stało się, że... Jak mu pan polecił, brat Jereda i jego bracia zbudowali barki na wzór dotychczas budowanych. A były one małe i lekkie, że unosiły się na wodzie niczym ptactwo wodne. I zbudowali je w ten sposób, że były dopasowane i jak naczynia nie przepuszczały wody. Ich dno, ściany boczne i sklepienie były szczelne jak w naczyniu. Były one na długość drzewa z zaostrzoną przednią i tylnią częścią i miały drzwi, które zamknięte pasowały dokładnie, że barka była szczelna niczym naczynie. I stało się, że brat Jereda modlił się do Pana. O Panie, uczyniłem, co mi nakazałeś i zbudowałem barki, jak mi poleciłeś. Ale... Nie ma w nich światła i nie wiemy, dokąd mamy je sterować I zginiemy, bo nie będziemy mieli czym oddychać, gdy zużyjemy zawarte w nich powietrze I Pan powiedział bratu Jereda Zrobisz otwór u góry, a także u dołu I gdy brak wam będzie powietrza, odetkacie zawór i napłynie powietrze A jeśli woda zacznie się przez ten otwór dostawać, zatkacie zawór, abyście nie zatonęli i stało się, że brat Jereda uczynił, jak mu Pan polecił. I ponownie modlił się do Pana. O Panie, oto uczyniłem, jak mi nakazałeś i zbudowałem barki dla mego ludu, ale nie ma w nich światła. Czy pozwolisz, Panie, abyśmy przebyli te wielkie wody w ciemności? I Pan powiedział bratu Jereda. Co chcesz, abym uczynił, abyście mieli światło w waszych barkach, Albowiem nie możecie mieć okien, gdyż zostałyby one roztrzaskane na kawałki Ani nie zabierzecie z sobą ognia Nie będziecie więc mieli światła od ognia I będziecie jak wieloryb w morzu, gdyż będą na was spadać spiętrzone fale Mimo to będę wyprowadzał was z głębin morza na powierzchnię Albowiem to ja posyłam wiatry i zsyłam deszcz i burzę I przygotuję was na to, gdyż nie moglibyście przebyć tych głębin Jeśli bym was nie przygotował Abyście oparli się falom morza, wiatrom i burzą Cóż więc chcesz, abym uczynił Abyście mieli światło, gdy będziecie w głębinach morza